Wybierz 3. W indekacji wybierz 4. Raz, raaz, raaz. Nowości sprzedażowe wybierz 6. oferta propozycja. Klient Informujemy, że rozmowa z doradcą Witam, Boren, czy nazywam się Aleksander Kwiatkowska, czy mogę pomóc? Eee, witam Cię, Michał Franczyk, a Gliwicz, mam do Ciebie prośbę, czy mogłabyś na numerze klienta sprawdzić, jaki ma w tej chwili plan taryfowy, Podobny mi Ci numer? Aha, to proszę numer? Eee, to jest 502 034 361. Jeszcze raz mnie wywalił od rama. 502? Mhm. Mm 034 361 Jaka to jest firma? Firma Wojtka Strachów No jeszcze, sprawdzę proszę o cierpliwości. Zobaczysz też jaki ma klient okres rozliczeniowy? Jasne. Jak wygląda no teraz kwestia sesji, numeru, tej jakiejś takiej uproszczonej procedury, którą ma Orange dla firm. Ja dostanę taką informację, że zgłaszam coś takiego do OCS-a i OCS jakby jakimiś takimi formularzami swoimi taką sesję realizuje. Wiesz coś o tym? Mm, nie, bo my nie robimy tego my na mediumie, tylko szochota takie coś robi. Ale nie wiem, jak to nie wygląda. Pan ma tutaj um, Boksa boksa to jest nielimitowany chyba tutaj, no. Hmm, zobaczymy hmm, Dokładnie. Cały kredzorę. Okay. Ile opłaci abonament za to? Przypomnij mi? Tam? 65. Ok. E, słuchaj, jeszcze mam do Ciebie pytanie takie. E, jak klientowi ułączałem wirtualną centralę e, z abonamentem 49 zł, on teraz na fakturze spojrzałem u niego na bilingu, że on płaci 71 zł. E, Wiesz dlaczego, z czego to może wynikać? Powiem szczerze, bo ja zgubiłem trochę. To płaci 22 zł więcej niż niż, niż Mogę Ci podać numer ewentualnie, telefonu. Poproszę mhm, Cię, ja tylko nie wiem, czy coś mi się z serem dzieje, czy ogólnie jakiś błąd, bo się nie chce wystarczyć w ogóle stronę. Czekaj, zaraz nie zobaczę. Ja tylko restartuję go. Okej. Okay. Możemy zobaczyć, czy to moja wina, czy jego. Okej. Okej, muszę podać numer. 506 120 320. To, to jest no, fizjometr, spółka, e, może fizjometr na naszczelba Haber z Gliwic. I to jest wiesz, tam jest numer 32 początek. To będzie to, to jest ten numer wirtualnej centrali. Mm -hmm. on nie się pierwszy na liście, mm -hmm. nie? Masz to? Okej. Okay. Okay. Jest jeszcze Agnieszka Krawczyk w pracy? Jesteście w Chorzowie, czy, czy... No, Chorowa, bo tylko jeszcze okay. nie widziałam, ale powinna być To jest firma Samat eee, proszę, firma no. e, Filiomed firm Ten numer, który mi podałeś to jest na inną firmę 506 120 320 A, dobra, to już nie dlaczego na czymś Okay. Jeszcze raz. 506, 120, 320. Tak jest. Są 123. No już jeszcze raz. Tak, jestem w tygodniu od 12, więc jak najbardziej już jest w pracy i już tą wirtualną okay. centralkę zobaczymy, czy tam nie było tej serwisku. To była to ta wersja na próbę dla, na, na 25 miesięcy z pierwszym miesiącem zrabatowanym do złotówki i abonament 49 zł. Trzema, wirtualna 10? centralka 3, nie? Nie uh -huh. słychać, 49 złotych abonament. To, że na fakturze jest 71? No, na fakturze jest 71. Ale pisze w Virtua Central Abonament, 71, nie ma tam jakichś No bo błąd, on jest taki, błąd, taki abonament zwykły bez, że tak powiem, promocji, ale to jest ta promocja wprowadzona jeszcze przez 15 okresów rozliczeniowych, więc jest jakiś błąd, że się to nie policzyło na fakturze. No, to tak jak mamy błąd... To, to... chyba <laughs> Czy klient będzie wystawiać korektę, czy wystarczy tutaj jakiś zwrot przy kolejnej Pro, fakturze? Wystarczy. No, przy kolejnej fakturze pewnie. już To ja i tak wprowadzę normalną reklamację, bo i tak to będzie trzeba w drugim systemie poprawić. Okej. Okay. Ona już będzie rozpoczęta po prostu pozytywnie, ale wystawimy korektę, żeby po prostu to poprawić w drugim systemie, jeżeli CRM ostatnio, nie wiem, coś wariuje, jak nie wiem co. Druga sekunda. Mhm. Uh -huh.